Tymczasem Sejm nie zagłosował przeciwko wetu prezydenta do ustawy regulującej i kontrolującej rynek kryptowalut. Z raportu przygotowanego przez prokuraturę wynika, że w ciągu trzech lat blisko miliard 200 milionów razy doszło do wyłudzeń i przejęcia środków przez fałszywe platformy inwestycyjne. Stustronicowy raport prokuratury ujawnił patologię rynku kryptowalut w naszym kraju. Od 2023 roku straty klientów przekroczyły 200 milionów złotych, a ci, którzy zdecydowali się zainwestować w zonda krypto, co najmniej 350 milionów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 Na ulicę Poznania powracają historyczne autobusy i tramwaje. W stolicy Wielkopolski można przejechać się też tramwajami z innych miast, mówił Łukasz Bandosz z Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych. To polega na pewnej wymianie między, między miastami. E, I tak z Warszawy mamy w tym roku skład wagonów typu 13N, a z kolei nasz krótki Helmut, czyli wagon GT6 powędrował do stolicy. E, z kolei z Krakowa przyjechał skład zmodernizowanych wagonów typu N plus ND. W ramach rozpoczynającego się sezonu linii turystycznych w Poznaniu na przejażdżkę zabytkowymi pojazdami można wybrać się w soboty, niedzielę i święta aż do ostatniego weekendu września. Na tory po zimowej przerwie wróciła już także wąskotorowa kolejka Maltanka, czyli jedna z atrakcji turystycznych Poznania. Na koniec przenosimy się do Warszawy. W stolicy otwarto laboratorium kosmiczne Luna Park, pierwsze takie miejsce w Europie. Służy do testowania nóg lądownika marsjańskiego, który w przyszłości dostarczy na powierzchnię Marsa łazik Roslind Franklin. Taki test trwa kilka sekund. Wygląda spektakularnie, a jego przygotowanie jest długotrwałe i składa się z wielu etapów. Tłumaczy Szymon Frankowski z firmy Sener Polska. Przygotowanie danego podłoża. Następnie musimy przygotować nogę, którą każdorazowo trzeba swojako uzbroić w te materiały.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 To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Sobota będzie pogodna, na termometrach zobaczymy od 15 do nawet 20 stopni. W ciągu weekendu może jednak gdzieniegdzie popadać. Na zachodzie i południu temperatura wzrośnie do 20 stopni, w centrum 14-15 stopni i na północy tutaj od 8 do 10 stopni. Weekend już przyniesie przeplatankę chmur i słońca z możliwymi przelotnymi opadami deszczu głównie na zachodzie. A za te prognozy dziękujemy Agnieszce Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jedenka.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 Występują Justyna Wasilewska, Krzysztof Sałata, Adam Wojtyszko, Filip Zaremba. Teatr Polskiego Radia zaprasza dziś po 21.00. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Uśmiecham się do Ciebie, choć często o tym nie wiesz. Nie lubię tu przychodzić w świetle dnia. Twój rozciągnięty swatek. Wyglądasz w nim najlepiej, więc czemu chcesz się schować tak jak ja? Twój widok mi zabiera dech, więc proszę, zatrzymajmy się na chwilę, na chwilę. Chociaż czasami nie śpię, zmieniło się powietrze. Jest pięknie, jest świetnie że późny sierpień, zaczarowany deszczem jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś tu ja tu U -u -u -u. mieszasz mi w głowie jak wino truskawkowe którego siła szybkość nas nóg Co jeśli się nabrałem I trudno to przeżyję Przygotuj się na sceny z Hollywood To miłość mi zapiera dech. Więc proszę zatrzymajmy się na chwilę Na chwilę Chociaż czasami nie śpię Zmieniło się powietrze jest świetnie, bo jesteś Pachnie, że późny sierpień Zaczarowany deszczem Jest pięknie, jest świetnie Bo jesteś Mam wylurowe serce Mordelki i rumieńce. Jest pięknie, jest świetnie Bo jesteś Pachnie, że późny sierpień Zaczarowany deszczem Big Przed mikrofonem Justyna Golonko, witam Państwa bardzo serdecznie w ten wyjątkowy dla nas dzień, bo 100 lat temu Polskie Radio rozpoczęło regularną transmisję programu, a to oznacza, że dziś obchodzimy setne urodziny radiowej jedynki. I w ten szczególny dzień zapraszam Państwa teraz na przegląd najważniejszych i najciekawszych tematów gospodarczych mijającego tygodnia. I dziś w audycji Prosto z Rynku powiemy więcej m.in. o zmianach w zwolnieniach lekarskich,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 W audycji powiemy też o budowie portu Polska przez polskich przedsiębiorców. Między innymi choćby w pięciu konsorcjach, które startują w przetargu na budowę terminala i dworca kolejowego z 16 firm, 14 to podmioty polskie. Będzie też o tym, że rynek azjatycki otwiera się na naszą wołowinę. Pełniejsze otwarcie japońskiego rynku dla naszej wołowiny nie ma. Tego limitu wiekowego, ale też polskie zakłady będą mogły wysyłać przetworzone produkty wołowe, które do tej pory były zablokowane. Na tym nie koniec dobrych wiadomości, też pojawia się możliwość wysyłania na rynek japoński przetworzonych produktów drobiowych. Dziś powiemy też więcej o tym, że Polska po raz pierwszy w roli pełnoprawnego członka wzięła udział w spotkaniu grupy najważniejszych gospodarek świata w ramach formuły G20. Zajrzymy też jak zwykle na giełdy i sprawdzimy nastroje inwestorów. To wszystko do godziny 6. Zapraszam, proszę z nami zostać. Odbijam się od starych ścian.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 Przestronny jest ten dom, wszyscy pomieścimy się. A kiedy ktoś? Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. Dziś jest sobota, 18 kwietnia, a to jest audycja. Prosto z rynku. A na początek naszego dzisiejszego spotkania ważne informacje z Krajowego Inspektoratu Weterynarii. Ptasia grypa niestety nie odpuszcza. W kraju rośnie liczba ognisk grypy ptaków i jest ich już prawie 80. Największa koncentracja występuje na Mazowszu, jednak także Wielkopolska i warmia i Mazury notują nowe przypadki. Mamy ich najwięcej w całej Unii Europejskiej. Więcej na ten temat Tomasz Matusiak. Dane głównego inspektoratu weterynarii pokazują, że choroba obejmuje kolejne hodowle, a w nich zarówno kury, jak i indyki oraz kaczki, Sytuacja jest bardzo trudna, mówi Katarzyna Gawrońska, prezes Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz. Po okresie problemów, różnych komplikacji wynikających z grypy ptaków w Wielkopolsce w okresie styczeń-marzec, myśleliśmy, że będziemy mogli spokojnie odbudowywać stada. Niestety kwiecień jest bardzo niepokojący, ponieważ mamy bardzo dużą liczbę ognisk, zwłaszcza w największym zagłębiu produkcji jaj wylęgowych i piskląt, a także zagłębiu, jeśli chodzi o produkcję jaj konsumpcyjnych, Mam na myśli województwo mazowieckie, zwłaszcza powiat żuromieński i mławski. Liczba ognisk rośnie również na indykach i brojlerach. Mamy też dodatkowo ogniska związane z rzekomym pomorem drobiu. Obecnie w Polsce występuje najwięcej ognisk wirusa grypy ptaków porównując do całej Unii Europejskiej. Jest to spowodowane między innymi migracją ptaków dzikich, wyjaśnia Wacław Matysek z Polskiego Związku Łowieckiego. To właśnie przez nasze tereny wracają ptaki z Afryki, z południowej Europy do swoich terenów rozroczych, tak jak na przykład na Syberię i przenoszą tą chorobę i u nas zatrzymują się na postu i ta choroba powstaje, pokazuje się. W większości są to ptaki wodno-błotne, część z nich to gatunki chronione, tak jak łabędzie, rybitwy, mewy, ale też i gatunki łowne, gęsi, kaczki krzyżówki, w takich przypadku było w tym roku już kilka. Obecna sytuacja związana z wirusem grypy ptaków w Polsce zaczyna przypominać test 2021 roku. Zwraca uwagę Bartosz Wojtaszczyk, dziennikarz portalu farmer.pl Boimy się przede wszystkim powtórki z 2021 roku, kiedy to w pierwszej połowie roku mieliśmy potwierdzonych w Polsce grubo ponad 300 ognisk, z czego znaczna część przypadła właśnie na teren północnego Mazowsza. No, Pomijając już straty związane z likwidacją ognisk z odszkodowaniami. Ogromne zawirowania mogą nastąpić w kontekście eksportu polskiego drobiu. Pamiętajmy, że nasz kraj około połowy swojej produkcji przeznacza właśnie na eksport. Od początku 2026 roku wirus ptasiej grypy w Polsce łącznie objął już ponad 5,5 miliona sztuk drobiu. Poza Polską w pozostałych krajach Unii Europejskiej sytuacja pozostaje stabilna.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 It's time to go It's time at last to let him know Z rynku. To jest audycja Prosto z Rynku, w której teraz powiemy więcej o przełomie w handlu żywnością. Rynek azjatycki otwiera się na polskie produkty rolno-spożywcze. Japonia zgodziła się na zmianę zasad eksportu wołowiny z naszego kraju. W tym tygodniu rządy Polski i Japonii podpisały umowę o zniesieniu bariery wiekowej dla wołowiny poinformował minister rolnictwa po powrocie z Azji. To ważna zmiana, bo pozwala polskim producentom eksportować mięso ze starszych sztuk, a nie tylko młodych. Izabela Kostyszyn. Według resortu rolnictwa, najbardziej wyczekiwane przez polską branżę mięsną zapisy umowy to zniesienie limitu wiekowego bydła, od którego pochodzi eksportowana wołowina oraz możliwość eksportu przetworzonych produktów wołowych. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski podkreśla, że to duży przełom. To oznacza pełniejsze otwarcie japońskiego rynku dla naszej wołowiny. Nie ma tego limitu wiekowego, ale też polskie zakłady będą mogły wysyłać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 Jesteśmy na piątym etapie z ośmiu i tutaj tak naprawdę potrzeba decyzji politycznych, które mają się wkrótce pojawić. Eksport artykułów rolnospożywczych spożywczych do Republiki Korei od kilku lat wskazuje tendencję wzrostową. W 2025 roku osiągnął wartość prawie 110 milionów euro. To cieszy, to pokazuje, że też jest to jeden z naszych kluczowych partnerów. Perspektywa przyspieszenia prac nad procedurą dostępu do rynku Korei południowej, a także zgoda Japonii na zmianę zasad eksportu w zakresie zniesienia limitów wiekowych dla bydła oraz możliwość handlu wołowiną przetworzoną, to dobre informacje dla polskiej branży, mówi analityk rynków rolnych w PKOBP Mariusz Dziwulski. Japonia nie była dotychczas rynkiem całkowicie zamkniętym dla Polski, ale nie dopuszczała do rynku zwierząt ubijanych po 30 miesiącu. Jest to polityka w odniesieniu do państw, które historycznie miały problemy z chorobą szalonych krów. W pewnym sensie ograniczało to nasz potencjał eksportowy. Mniejsze ograniczenia to oczywiście szansa na wzrost sprzedaży zagranicznej. Jednak wiele będzie zależało od dalszych działań branży, zaznacza Mariusz Dziwulski. Warto pamiętać, że zniesienie podobnych ograniczeń w 2019 roku dla wołowiny z USA, Kanady czy Irlandii nie spowodowało istotnego wzrostu eksportu z tych krajów do Japonii. Starania o otwieranie się rynków azjatyckich są jednak konieczne i przynoszą pozytywne skutki. Ministerstwo Rolnictwa zabiega też o pozyskanie dla polskich produktów rynków w Indonezji i Singapurze, a także w Maroku i Brazylii. W ubiegłym roku, jak poda resort rolnictwa, wartość eksportu polskich produktów rolno-spożywczych do Japonii wyniosła prawie 81 milionów euro. Trafiły tam m.in. mięso wołowe, soki owocowe, filety rybne, puch i pierze i pieczywo cukiernicze. Polskie Radio. Jedynka. Błękit jest otchłanią i nadzieją W nocy jest przepaścią, w ciągu dnia jest niebem Błękit jest wolnością, błękit jest przestrzenią Błękit jest sukienką, w której widzę cię Paloną żarem W nocy jest zazdrością Co blednie nad ranem Czerwień jest miłością ponad A teraz czas na rozmowę gospodarczą. Dziś powiemy więcej o Polsce przy stole G20, bo nasz kraj zalicza właśnie kolejny milowy kamień dołączając do elitarnej grupy G20. 16 kwietnia w Waszyngtonie Polska po raz pierwszy wzięła udział jako pełnoprawny członek w formalnym spotkaniu ministrów finansów i prezesów banków centralnych g 20 o tym, jakie znaczenie ma nasz udział w tych rozmowach, co dają takie posiedzenia, rozmawiałam z Piotrem Soroczyńskim, głównym ekonomistą Krajowej Izby Gospodarczej. PROSTO Z RYNKU Polska po raz pierwszy w roli pełnoprawnego członka wzięła udział w cyklicznym spotkaniu grupy największych gospodarek świata w ramach formuły G20. Pierwsze spotkanie za nami to duże wydarzenie znaleźć się w tym gronie, bo staraliśmy się o to od wielu lat. Pani redaktor, od wielu lat faktycznie nasza gospodarka ma duże sukcesy w zakresie zwiększania produktu krajowego brutto. Oczywiście piliśmy się systematycznie w rankingach światowych i pewnego rodzaju ukoronowaniem jest to, że grono 20 największych gospodarek świata zaprosiło nas do tego, żeby razem z nimi obradować, żeby być tam, gdzie zapadają ważne decyzje, gdzie zapadają ważne konsultacje, więc oczywiście... Jest to pewnego rodzaju symbol, ale ważny symbol. Właśnie to pokazuje, że Polska zyskuje coraz silniejszą pozycję właśnie w kontekście grupy G20, prawda? Tak, jesteśmy mocną gospodarką na świecie. Jest to przez wielu graczy doceniane. Myślę, że udział w spotkaniu, w obradach G20 jest bardzo ważny, bardzo istotny, bo on pozwoli dotrzeć z tą informacją też o tym, że my się rozwijamy, że nasza pozycja na świecie jest coraz mocniejsza do wielu innych graczy, którzy być może to przegapili, być może nie zdawali sobie sprawy, no ale teraz będą mieli czarne na białym pokazane, że my też tutaj jesteśmy. I ważne oczywiście też, żebyśmy pamiętali, że to jest gremium, które sporo konsultuje, sporo wspólnie decyduje, warto być przy tych rozmowach, Warto korzystać z okazji, które tam się pojawiają. Warto wygłaszać swoje zdanie i mieć je bardzo szczegółowo przygotowane, nie tylko potakiwać innym. To jest ważne miejsce. Tematem tych rozmów, jak podał resort finansów, były kwestie, które należą obecnie do priorytetów prac G20 w wymiarze finansowym, w szczególności związane z barierami dla wzrostu gospodarczego i reform, globalnych nierównowag ekonomicznych, edukacji i włączenia finansowego. Tych wyzwań dla gospodarki światowej jest teraz dużo. Także tych związanych z obecną sytuacją na Bliskim Wschodzie no i ich konsekwencjami ekonomicznymi. O tym też były rozmowy. Pani redaktor, warto pamiętać, że Grupa G20 jest znacznie bardziej zróżnicowana niż na przykład na no, zestawie najbogatszych państw świata, więc tutaj jest wiele optyk na to, co się dzieje w światowej gospodarce. Przedstawiciele G20 mają różne problemy, różne kłopoty, na różne sprawy zwracają uwagę i to też, że tam jesteśmy, pomaga nam jakby szerzej spojrzeć na, na sprawy świata, ale też czasem, kiedy my pójdziemy na rękę kolegom z G20 w jakiej sprawie możemy oczekiwać, że oni nam pójdą na rękę w innej, więc oczywiście trzeba konsultować. Tak jak pan powiedział, to forum nie podejmuje żadnych wiążących decyzji, ale odgrywa istotną rolę w wyznaczaniu tych kierunków globalnej polityki gospodarczej. Tam po prostu warto być. Zdecydowanie tak. To jest mocne miejsce do tego, żeby zaznaczyć swoją obecność, ale też warto pamiętać, że to powinna być dla nas też jakby trampolina i odskocznia do dalszego rozwoju, do tego, żebyśmy my uczestnicząc w pewnych posiedzeniach mogli korzystać, w tym również korzystać gospodarczo, wiedząc, gdzie świat będzie szedł i tutaj wyłapywać te wszystkie okazje, które mogą być dla nas. Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, był naszym gościem, a my już za kilka minut powiemy więcej o budowie Portu Polska. Could you Would never leave us alone In the darkness that must come out to light Radio Radio. Jedynka. Słuchają Państwo radiowej Jedynki, w której teraz powiemy więcej o Porcie Polska. Według zapowiedzi będzie on wybudowany polskimi rękami, a sama budowa ma ruszyć już we wrześniu. Aleksander Przoniak. Spółka CPK deklaruje, że już w tej chwili wykorzystuje narzędzia, które mają promować udział polskich firm w budowie lotniska. Chodzi m.in. o eliminowanie z przetargów zagranicznych podmiotów, które nie mają doświadczenia na polskim rynku. Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu Bartłomiej Babuśka deklaruje, że polskie firmy mogą liczyć m.in. na wsparcie finansowe. To wykorzystanie do obsługi zagranicznych firm naszego nowo powstałego Departamentu Spraw Zagranicznych. To wykorzystanie instrumentów finansowych, to pożyczki, to również leasing, to również możliwość wejść kapitałowych w nowe projekty z nowymi partnerami, których się absolutnie nie boimy i które promujemy. Przedstawiciele inwestora zapewniają, że mają świadomość konieczności udziału w budowie lotniska zagranicznych firm. Ale, jak mówi wiceprezes spółki CPK Dariusz Kuś, będą zachęcane do inwestowania w polską technologię. My chcemy dziś spowodować, żeby te firmy chciały inwestować na rynku polskim, żeby tutaj tworzyły miejsca pracy, żeby tutaj ściągnęły swoje technologie i przykładem takich krajów jak Hiszpania w latach 80. i 90., żeby tutaj powstał rynek produkcji urządzeń i systemów istotnych dla branży lotniskowej, dla branży lotniczej. Wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu do spraw budowy portu Polska, Maciej Lasek mówi, że ogłaszana przez rząd repolonizacja jest z powodzeniem wdrażana właśnie przy okazji budowy nowego lotniska. Zwrócił uwagę, że inwestorem strategicznym jest polska spółka porty lotnicze, a polskie firmy z powodzeniem walczą o kontrakty. Między innymi choćby w pięciu konsorcjach, które startują w przetargu na budowę terminala i dworca kolejowego z 16 firm, 14 to podmioty polskie. W innym przetargu, który w tej chwili realizujemy, to jest przetarg na generalnego inżyniera kontraktu w pięciu konsorcjach. W każdym z nich jest podmiot polski. Zarząd spółki CPK ogłosił, że zasadnicze prace przy budowie terminala lotniskowego i stacji kolejowej rozpoczną się we wrześniu tego roku. Zacznie się od palowania terenu. Prezes spółki CPK Filip Czernicki powiedział, że do tego czasu konieczne jest załatwienie wielu spraw administracyjnych. W najbliższych tygodniach powinniśmy spodziewać się prawomocnej decyzji lokalizacyjnej. Decyzja środowiskowa jest, decyzja lokalizacyjna pozwoli nam na dokończenie też wszystkich kwestii administracyjnych, jeśli chodzi o, o pracę w pozyskiwaniu nieruchomości. Budowa nowego lotniska ma kosztować ponad 131 miliardów złotych. Zostanie ono otwarte pod koniec 2032 roku. Budowa Portu Polska, tak jak mówiliśmy, ma ruszyć już jesienią. z rynku. A my na naszej antenie kontynuujemy tematy gospodarcze ten poniedziałek w życie weszły nowe przepisy regulujące kwestie zwolnień lekarskich. Przede wszystkim precyzują one to, co można robić na L4, a co jest niedopuszczalne i może skutkować odebraniem prawa do zasiłku chorobowego. Nowe uprawnienia zyskali też kontrolerzy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. A więcej na ten temat opowie Błażej Prośniewski. Jeśli chodzi o to, co jest zakazane na zwolnieniu, to przede wszystkim jest to wykonywanie innej pracy zarobkowej oraz podejmowanie...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 a de facto my wykonujemy jakieś aktywności, na które ZUS zgody nie daje. Nowe przepisy rozszerzają też uprawnienia kontrolerów ZUS. Ci od poniedziałku mogą nas legitymować i mają też prawo wstępu do miejsca, w którym przebywa chory. I choć nie ma prawnego obowiązku otwierania im drzwi, to brak reakcji może wiązać się z bolesnymi konsekwencjami. W tej sytuacji z protokołu prawdopodobnie takiego pracownika będzie wynikać, że niestety kontrola była w tym czasie niemożliwa i może to stać się taką przesłanką negatywną, skutkującą odebraniem tego prawa do zasiłku. Co ważne, jak dodajemy z Wojciechowski, od takiej decyzji, jeśli faktycznie nie będzie nas wtedy w domu, będzie można się odwołać, powołując się m.in. na wyjątek dotyczący zwykłych czynności dnia codziennego. Pytanie tylko o ile takie odwołanie będzie skuteczne i czy faktycznie ktoś będzie w stanie udowodnić, że na przykład był wtedy w osiedlowym sklepie, a nie w kinie. To zapewne pokażą za jakiś czas statystyki ZUS, a te za ubiegły rok pokazują, że w sumie na nadużywaniu L4 w 2025 roku przyłapano 28 tysięcy osób.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 Powoli zbliżamy się do godziny 6, czyli zbliżamy się także do końca naszej dzisiejszej audycji, naszego gospodarczego podsumowania tygodnia, ale zanim to nastąpi, to jeszcze tradycyjnie informacje z rynków finansowych, a tu mamy pozytywne informacje, bo to był bardzo dobry tydzień na giełdach. Nasza giełda biła kolejne rekordy, a optymizm widać było także za oceanem, komentuje Dawid Czopek, zarządzający w Polaris Fis. Bardzo dobry tydzień dla giełd, nie tylko dla giełdy Pol Polski, ale także dla giełd zachodnich. Polska giełda w rocznicę powstania, bo mieliśmy w tym tygodniu rocznicę powstania giełdy, pobiła rekord, ale także piątkowe popołudnie znakomite, szczególnie po informacji o tym, że najprawdopodobniej ciśnina ormus zostanie otwarta na czas zawieszenia pokoju. Ta informacja, szczególnie w piątkowe popołudnie, wywołała dużą radość inwestorów na giełdzie. Także znakomity czas dla giełdy i to pomimo tego, co dzieje się na świecie. Polski złoty także mocny, Kolejne wzmocnienie także po informacji o możliwym otwarciu cieśniny Ormus. Dobry czas, podobnie jak polska giełda. Aktywa, które cierpiały na konflikcie w Zatoce Perskiej w tym tygodniu, wyraźnie zyskiwały. I na tym kończymy już naszą dzisiejszą audycję. Nasze gospodarcze podsumowanie tygodnia. Ja za dziś Państwu bardzo dziękuję. Do usłyszenia i pięknego weekendu życzę. Jedynka Polskie Radio. It cannot keep me away from the sound Holding my breath Cause my heart beats too loud Flashing lights couldn't sit on the skin Facing my desire Caught me by surprise Do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 Przed mikrofonem Jakub Domoracki, dzień dobry Państwu. Zapraszam na pierwszy dzisiaj drogowy raport jedynki. Niewielkie poranne spowolnienia utrzymują się na trasach pomorskich, zwłaszcza na ekspresowej szóstce pomiędzy węzłami Rusocin a Gdańsk Południe. Także na drodze krajowej numer 22 w pobliżu Malborka i Starogardu Gdańskiego oraz na trasie numer 20 w miejscowości Glincz, to pod Żukowem. Utrudnienia na drodze krajowej nr 92 w województwie lubuskim na odcinku Rzepin-Torzym. W pobliżu miejscowości Pniów na fragmencie prawie 3-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu oraz ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Oczywiście ma to związek z pracami remontowymi, które potrwają do końca czerwca. Kilka godzin temu na drodze krajowej numer 56 w Kujawsko-Pomorskim doszło do poważnego wypadku samochodu osobowego i motocyklisty. Niedaleko miejscowości Karolewo, to w powiecie bydgoskim, trasa była całkowicie zablokowana w obu kierunkach. W tej chwili ruch jest już tam możliwy. Nieco wolniej jedzie się na południu naszego kraju, chociażby na autostradzie A4, pomiędzy Krakowem a Katowicami, w pobliżu węzła Chrzanów, a także na wysokości bramek w Brzęczkowicach. Podobnie na krajowej jedynce niedaleko Pszczyny oraz na krajowej siódemce, pomiędzy Jabłonką a granicą państwa w Chyżnem.